Błękitna parasolka, część 50. Po mojej nieszczęśliwej piątce z matematyki, jedynej w klasie na dwudziestu kilku uczniów i po tym jak otrzymałem w szatni mocny cios w brzuch, jak ocenił ksiądz Leon z zawiści, bardzo długo dochodziłem do siebie. Początkowo zdawało mi się, że będzie coraz lepiej, ale nie było. Zewnętrzny świat wielkiego siniaka ustępował, jednak po tygodniu wróciły bóle wewnętrzne, nieco powyżej uderzenia i zwiększały się z dnia na dzień. Na początku nie poskarżyłem się mamie, nie chcąc sprawić jej kłopotu i zmartwienia, jednak bezsenne noce mocno mnie wyczerpały i odbijały się na moim wyglądzie, bo kiedy mama przyjechała, to jej pierwsze spojrzenie na mnie było pełne przerażenia». Pobiegła do księdza diakona po działo, a następnie do księdza Leona, od których dowiedziała się, że nie było u mnie lekarza, gdyż nie było słychać z mojej strony skarg. Mama po tych rozmowach wyskoczyła z klasztoru niczym burza gradowa, nawet się ze mną nie żegnając. Następnego dnia pojawiła się ponownie w towarzystwie starszego, bardzo miłego pana, który okazał się być lekarzem. Domyśliłem się, że po wczorajszym wyjściu od księży Marianów mama nie wróciła do łękpelin, tylko szukała u znajomych, by znaleźć odpowiedniego lekarza specjalistę. Starszy pan przedstawił mi się podając rękę. Doktor Sinołęcki powiedział, chciałbym ci pomóc, połóż się na wznak i opuść nieco piżamę. Badanie trwało zaledwie parę chwil, kiedy doktor Sinołęcki postawił diagnozę, iż moje bóle nie są bólami żołądkowymi, jak wszyscy sądzili, lecz są to bóle wątrobowe. Ponadto doktor był zaniepokojony stanem mojego woreczka żółciowego. Doktor kazał mi leżeć na wznak prawie nieruchomo, a mamie dał recepty, które miała zrealizować na placu Wilsona. Przyjadę do ciebie pojutrze, oznajmił mi lekarz, zbierając się do wyjścia. Tylko pamiętaj, że masz przez cały ten czas leżeć nieruchomo na wznak. Mam nadzieję, że do następnej mojej wizyty będziesz już się czuł znacznie lepiej. Pan doktor złożył mi jeszcze dwie wizyty. Leki, które mi przepisał, powoli zaczęły działać i odczuwałem coraz mniejszy ból. Wielką przyjemność w tym okresie, kiedy leżałem, sprawiła mi wizyta pana nauczyciela od historii, który postawił mi tę nieszczęsną piątkę z klasówki z matematyki. Złożył mi gratulacje i zapytał, kto wcześniej uczył mnie matematyki. Stryj Vitalis odparłem krótko. Ukończył studia inżynieryjne w Midwajdzie w Niemczech, a także moja siostra Barbara, która jest obecnie po maturze. Chciała koniecznie studiować chemię albo fizykę, ale... Teraz jak jest okupacja, nie wiadomo jak to będzie ze studiami na Uniwersytecie Warszawskim. Z panem profesorem jeszcze długo rozmawialiśmy o historii Polski. Tak cichutko poskarżyłem się jeszcze, że źle się czuję w internacie u księży Marianów. Powiedziałem też, że pan Bóg tu w klasztorze jest zupełnie inny niż ten Bóg, którego znałem do tej pory z Łękpelin. Nie wiedziałem jednak jak mam to udowodnić, żeby przekonać profesora. Opowiedziałem mu więc o najeździe tanków niemieckich na szpital wojskowy w Gassach. Jak się okazało, nauczyciel o tym nie słyszał, ale bardzo mi dziękował, że mu o tym opowiedziałem. Trzeba o takich rzeczach opowiadać, podsumował, żeby w wolnej Polsce dzieci poznawały prawdę historyczną. Ta prawda musi wejść do nowych podręczników historii. Podziękowałem panu profesorowi za wizytę. Po rozmowie z panem moja wątroba i woreczek żółciowy bolał jakby mniej, powiedziałem na do widzenia. Następna wizyta mamy w klasztorze księży Marianów była dla mnie jeszcze bardziej bolesna, gdyż dowiedziałem się, że Niemcy zjechali do łękpelin i zaaresztowali tatusia Stefana Sieradzkiego, pana porucznika Lęca, który ukrywał się w Łękpelin, a był kuzynem naszego fornala Antoniego Abramczyka. Niemcy aresztowali także mojego kuzyna Mariana Masłowskiego, zwanego Jackiem. Bardzo mnie zasmuciła ta wiadomość i popłakałem się strasznie z tego powodu, że jestem tutaj i nijak nie mogę im pomóc. Mamo, co teraz będzie? Zapytałem ze łzami w oczach. W tej chwili dziadek Przesmycki jest w Łęk-Pelin i pomaga w gospodarstwie. Zostawił na razie swoje mieszkanie na skorupki. Jest też Barbara, która nadal nie wie, czy Niemcy otworzą politechnikę albo uniwersytet, czy nie. Ja tymczasem, ciągnęła mama, poprzez znajomości dotarłam do pana adwokata Karpiuka. To jest Ukrainiec, a Niemcy są podobno teraz coraz bardziej zaprzyjaźnieni z Ukraińcami. Pan Karpiuk podobno potrafi wyciągnąć z niemieckich więzień Polaków za niemałą sumkę pieniędzy. Mamo, proszę cię zabierz mnie do domu, jak tylko doktor Sinołęcki mnie trochę podleczy. Obiecuję ci, że u księży to oprócz lekcji religii to ja niewiele korzystam, prosiłem. Księża co prawda obiecują, że przyjedzie pan nauczyciel od fizyki, ale z tego co widzę to o tym się tylko mówi. Mamo, proszę powiedz księżom, że do czasu mojego pełnego wyleczenia zabierasz mnie do domu. Ja z Barbarą będziemy ci pomagali w Łęk Pelin ile tylko sił. Mama na początku nic nie odpowiedziała na moje prośby. Poinformowała jeszcze, że w sprawie aresztowania kuzyna Mariana Masłowskiego poszły z monopolu tytoniowego, w którym pracował prośby do Niemców o jego zwolnienie. Jacek był w monopolu głównym inżynierem. Mama znała moje zachowanie w trudnych okolicznościach, a brak Stefana Sieradzkiego dawał się w Łękpelin we znaki. Bez Stefana opieka nad końmi i stajnią była niewystarczająca. Moje tymczasowe zwolnienie z internatu u księży załatwił doktor Sinołęcki, który zażądał widzenia z prowincjałem Sobczykiem. Wynik tej rozmowy był taki, że na pewien czas pozwolono mi opuścić mury klasztorne w celu całkowitej rehabilitacji. Niewiele rzeczy miałem do zabrania. Pan doktor dostarczył mnie na ulicę Skorupki 14 do mieszkania dziadka Przesmyckiego, w którym obecnie mieszkali wuj Stanisław i ciotka Irena, oboje pracujący w dawnym Banku Polskim, teraz tak zwanym emisyjnym. Wuj i ciotka byli wspaniali i najbardziej chyba przeze mnie ukochanymi członkami rodziny. Cioteczkę Irenę odnalazłem w lepszym nastroju, dostała bowiem wiadomość od męża, czyli wuja Metlera, że walczy w wojsku polskim w Anglii i dowodzi eskadrą bombowców. Co oznaczało, że Anglia nadal walczy, mimo iż Francja skapitulowała. Wuj Stanisław codziennie przynosił wiadomości ze świata wysłuchane w radiu, a obok nich wiadomości o tworzeniu się polskiego podziemia. Powstawała Polska podziemna, tworzyły się podobno drużyny harcerskie. Po usłyszeniu tych informacji postanowiłem, że zostanę żołnierzem jako harcerz, gdyż w szkole w Opaczy otrzymałem prawie wszystkie sprawności. Ale jak się tam dostać do tego nowego podziemia? Z kim rozmawiać? Zastanawiałem się. A tymczasem stoi przede mną wyjazd do łękpelin. Gospodarstwo musi przecież funkcjonować. Dwa dni przebywałem u wujostwa na skorupki czternaście, a trzeciego dnia kolejką wilanowską pojechałem do łękpelin. Mamy we dworze nie zastałem, bo przebywała gdzieś w Warszawie. Wszystko postawiła na jedną kartę, byleby tylko odzyskać aresztowanych. Nie było wiadome, o co są posądzeni i za co aresztowani. Mama przywiozła ze sobą tylko jedną wiadomość. Wszyscy razem siedzą na tak zwanym pawiaku, a jak się okazało, ta informacja nie była niczym dobrym. W -Pelin zastępowałem Stefana Sieradzkiego jak tylko mogłem. Koniki były zawsze wyczyszczone, nakarmione i napojone. Witrawola skutecznie mi w tym pomagała. Dziadek Przesmycki, tato mojej mamusi, gubił się trochę w zarządzaniu gospodarstwem, ale na szczęście Basia codziennie układała dla wszystkich plan zajęć, tak żeby nikt niczego nie przeoczył i żeby wszystko było dopilnowane. Na planie w środę i w sobotę miałem wpisane lekcje muzyki z panią Banasikowską. W inne dni miałem matematykę i fizykę z Barbarą, z którą także miałem chemię. Ten przedmiot był dla mnie obcy, ale cieszyłem się na to, że to Baśka będzie mnie uczyła swojego ukochanego przedmiotu. Podczas aresztowania tatusia i Stefana Sierackiego Barbara i Witrawola skutecznie broniły, aby moje laboratorium elektryczne znajdujące się na strychu nie zostało zniszczone. Moje pianino także było nietknięte, jak zawsze przepięknie utrzymane i wyczyszczone. Gdy wróciłem do Łękpelin, rzuciliśmy się sobie w ramiona z Witrawolą, która wróciła właśnie z pola, gdzie redliła grządki buraków. Witra, trudno mi bez ciebie było u księży, powiedziałem, ze wzruszeniem przyciskając do siebie Witrawolę. Po jej przepięknej, choć strudzonej i zmęczonej twarzy spłynęły dwie duże łzy. Andrzej Cielecki